Nasza Ziemia Plemiona Świata kontra rządza pieniądza Samowie, prawdziwi mieszkańcy krainy Świętego Mikołaja Z nadejścia grudnia wielu miłośników gwiazdkowych prezentów kieruje swoją uwagę ku północnym krańcu Skandynawii. Jak głosi jedna z wersji, właśnie tam, pod fińskim rowaniem mieści się odwieczna siedziba św. Mikołaja. W rzeczywistości Laponia, kojarzona z tą stosunkowo nową tradycją, posiada sięgające wielu wieków wstecz własne ścieżki kulturowe. Północne regiony Norwegii, Szwecji, Finlandii oraz północno-zachodniej Rosji są ojczyzną ludu Sami. W polskim nazywnictwie znanego jako Samowie. Samowie jako potomkowie rdzennych mieszkańców Skandynawii Zgodnie z literą międzynarodowego prawa, klasyfikowani są jako ludność tubylcza. Pomimo wielkich przeobrażeń, jakich doznała w ostatnim styleciu ich ojcowizna, wielu Samów, zwłaszcza w rejonach górskich, nadal kultywuje tradycyjną gospodarkę opartą na wypasie stad raniferów. Norwegia, Szwecja i Finlandia cieszą się ponad lokalną opinią krajów o nieskazitelnej kulturze prawnej i głębokim poszanowaniu praw człowieka. Zrównoważone podejście, jakie mają odznaczać się kraje północnego krańca Europy, nie zawsze przykłada się jednak na doświadczenia znane z autopsji. Przykładem jest tu Finlandia, identyfikowana z Morzem Iglastych Drzew. Gospodarka leśna w tym kraju, pomimo chlubnego tytułu, nie zawsze prowadzona jest wzorcowo. Tak było przed kilkoma laty, gdy w krytyki znalazł się państwowy koncert Medsechalitus, pozyskujący drewno z do samów zimowych pastwisk w regionie Inari. Przedstawiciele Metzse nie chcieli zdradzić listy odbiorców dystrybuowanego towaru. Nie było jednak dla nikogo tajemnicą, że największym kontrahentem spółki jest gigant papierniczo-celulozowy Stora Enso, utrzymująca wówczas, że musi kontynuować zakup drewna z obszaru wypasu raniferów w celu wsparcia lokalnego zatrudnienia w leśnictwie. Po wielu bezskutecznych apelach w 2005 roku Rada Samów skierowała skargę na fińskie państwo do ONZ oraz upubliczniła zaangażowanie Story Enso w kontrowersyjny obrót drewnem. W konsekwencji fińsko szwedzka Stora, produkująca dziś puszki dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, została wykluczona z indeksu zróżnicowanego rozwoju Etibel Pionier oraz rejestru własnego funduszu etycznego Banka Etika. Dopiero kampania o zasięgu ogólnoeuropejskim skłoniła spółkę do złożenia oświadczenia, iż powstrzyma się od zakupu drewna z obszaru Inari. Także i w Szwecji Krajowa Administracja nie zawsze respektuje zapisy deklaracji ONZ do spraw ludów tubylczych. Od końca 2011 roku co najmniej cztery grupy samów oponują przeciwko brytyjskim i australijskim przedsiębiorstwom górniczym, pragnącym wykorzystać ich tradycyjne pastwiska reniferów. Ingemar Blind, reprezentujący jedno z zagrożonych wspólnot, przestrzegał Te kopalnie będą mieć katastrofalne skutki dla społeczności samów" i całkowicie podważa możliwość kontynuowania hodowli reniferów na naszych własnych ziemiach. To otworzyłoby także niezabudowane obszary górskie na inwestycje zagranicznych deweloperów, których jedynym celem jest zarabianie pieniędzy dla swoich międzynarodowych akcjonariuszy. Felieton Damiana Żuchowskiego dla Radia Wolna Media czytał Cykada